Film, gry i komiks, klasyka, klasyka i nowość, hit, hit i gniot. Wszystko co myrocznie, to i tajemnicze znajdziesz na, na nekropolitannyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcastie. Jest sobota, 3 czerwca 2023 roku. Słuchacie właśnie 449 nawiedzanego podcastu na blogu Nekropolitan. A po tej stronie mikrofonu witają się z wami czarująca właścicielka spiczastego kapelusza Miotły i Kota, Bogusia Szewczyk. Witam cię. Witam ciebie Szymasi i witam wszystkich słuchaczy. Myślałam, że przedstawisz mnie jako zombie z papieru toaletowego. <todgłosy> Nie no, humor to, ale to by później. Jestem tutaj także ja, Szymon szymaś czyli dziwne dziecko od ludek, którego rozmawia z duchami. Cześć wszystkim, tym niewidzialnym też. Witamy dzisiaj wszystkie dzieci, te małe i te duże, te młodsze i te starsze, bo oczywiście obchodzimy w nawiedzonym podcaście Dzień Dziecka. Dwa dni temu na Konglo opublikowaliśmy z mando Właśnie 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka recenzję książeczki dla dzieci z uniwersum Mrocznej Wieży. Mowa oczywiście o Charliem Ciuch-Ciuch, a dzisiaj z Bogusią porozmawiamy o filmie animowanym z 2012 roku, o filmie o tytule Paranorman. No, jesteśmy w nawiedzonym podcaście. To Para Norman już powinno wam powiedzieć, że będziemy mówić o Normanie, który ma kontakt ze zjawiskami paranormalnymi. Jest to animacja mocno czerpiąca z estetyki, stylistyki, z rekwizytorium horroru. Za ten film odpowiadają dwaj panowie, duet Chris Butler i Sam Fell. Film powstał w 2012 roku. Chris Butler w sumie nie ma jakiejś rozbudowanej filmografii, Pracują panowie w studiu Laika i zajmują się animacją poklatkową. Butler mhm. napisał i wyreżyserował właśnie Paranormana i film, który po polsku nosi tytuł Praziomek, a w oryginale jest to Missing Link, czyli jakieś nie wiem brakujące ogniwo czy coś takiego z 2019 roku. I pisał też scenariusz do animacji Kubo i dwie struny. Ja jej nie widziałem, ale kojarzę z innych podcastów takie naprawdę pozytywne opinie i yy, właśnie totalnie o niej zapomniałem, o istnieniu. I teraz właśnie robiąc rejestr do tego podcastu pomyślałem, kurczę, to miałem obejrzeć i to kilka razy. Yy, no y, Trzeba będzie nadrobić, bo już teraz możemy wstępnie zdradzić, że ten Paranorman to takie całkiem pozytywne zaskoczenie, a sam Fel yy, oprócz tego, że panowie w ogóle też działają w ramach... Yy, tych tak zwanych Art Department, to też wyreżyserował mm -hmm. Dzielnego Despero z 2008 roku. Całe to studio w ogóle jest odpowiedzialne za jeden z najlepszych animowanych filmów z nurtu grozy dla takich młodszych odbiorców, czyli za Koralinę. I to też mm -hmm. myślę, że jest taki tytuł doceniony w przeróżnych kręgach i zarówno jeśli chodzi o tych młodszych odbiorców, jak i starszych, Koralinę w ogóle uwielbiam. I ja zupełnie nie pokojarzyłam, że Paranorman jest z tej samej miejsc To tak jakoś właśnie się zaskoczyłam, jak przygotowywałam się do odcinka i wyszukiwałam tam sobie przeróżne rzeczy. Bardzo się uh -huh. cieszę w ogóle, że będziemy rozmawiać o tym filmie, bo mam wrażenie, że jest to taka zapomniana perełka horroru filmowego dla dzieciaków. Ja go oglądałam pierwszy raz jakoś krótko chyba po premierze. Zupełnie nie pamiętam w jakich okolicznościach. Jedyna rzecz, jaka utkwiła mi w głowie, to była ta scena w kibelku. <grych> I, takie, <grych> I takie ogólne wrażenie, że film jest świetny, że mi się podobał. Czyli ja, scena i... komediowa ci zapadła w pamięć najbardziej. Tak, tak. Mhm. O, o paradoksie. A to też jeszcze warto podkreślić, że Paranormal, Paranorman miał premierę w tym samym roku co Hotel Transylwania i Franke Mini. Więc ten rok 2012 to był w ogóle bardzo dobrym rokiem dla tego animowanego horroru i oni tam też trochę na nowo zdefiniowali ten gatunek, ten podgatunek animowany, bo byli bardzo mocno w kontrze do tego, do czego przyzwyczaił Pixar i DreamWorks. Ten film jest zupełnie inaczej zaprezentowany na zupełnie innych y, tonach y, gra, ale to myślę, że sobie za chwilę tutaj y, porozmawiamy. I jeszcze chciałabym tutaj zgłosić y, zażalenie po prostu ogromne. Jak to jest możliwe, że my się tylko słyszymy przy okazji 1 czerwca? Tak nie może być. No trzeba to zmienić, ale y, no, rozwiązanie, znaczy, może nie rozwiązanie, tylko przyczyna jest prosta. W sumie są dwie przyczyny. Pierwsza to zmieszka <grym> Bella. <grym> Powinnaś zrozumieć. A druga to fakt, że trochę się go rozmijamy, jeżeli chodzi o to, kiedy jesteśmy dyspozycyjni w ostatnim czasie, no ale już wiemy, że jednak da radę się zgadać, więc miejmy nadzieję, że zła łapa tak. została przełamana. Tak i to w przeciągu kilku dni, bo my się umawialiśmy na to nagranie kiedy? Tydzień temu i to było też jeszcze na zasadzie, to co oglądamy? A może to? No mhm. dobra, tu kiedy? No to... I teraz siedzimy i, i nagrywamy i już za chwilę dzień dziecka. W ogóle to jest jakaś magia. Zacząłem nagrywać z misiami z mistycyzmu kulturowego. Teraz z tobą, nie tak. No, Co dzieje się, dzieje, dzieje, dzieje jest się, proszę. Magia Pana. dnia dziecka, tak. Ale wracając do filmu, tak jak powiedziałaś, no to jest trochę inna animacja. Ja bym powiedział, tak teraz mi to przyszło do głowy, gdy słuchałem twojej wypowiedzi, że to jest trochę taki szrek animowanego horroru. Bo to jest film niby dla młodych ludzi, w sumie tutaj też nawet z fajnym przesłaniem, ale jednocześnie ja mam wrażenie, że dorośli i osoby w ogóle, tak jak ja, zajawione w, w horrorze, które no, lubią tę grozę i trochę tam ją kojarzą, mm -hmm. to będą się cieszyć, po prostu będą mieli banana na ustach. Ja ten film oglądałem, zbiegając szczenę z podłogi, nie? I uśmiechając się i robiąc pauzy i w ogóle byłem mega uradowany, a jednocześnie gdzieś tam, wiesz, też przejęty emocjonalnie i tak, miałem taki rolę emocji, więc naprawdę doceniam. Ale bo On generalnie jest dość tak tonalnie zróżnicowany, bo mocno. coś, co udało się tym twórcom osiągnąć to właśnie takie przeskakiwanie od tych komediowych nut przez jakieś właśnie sceny straszne, obrzydliwe, po jakieś takie właśnie tutaj filozoficzne rozkminy na temat tolerancji, na temat roli rodziny, na temat tego, jak dojrzewamy, jak wygląda to nastoletnie życie i jakie się z tym wiążą problemy, więc tutaj tych tonów jest naprawdę bardzo dużo. Chociaż myślę, I ten komentarz może... jeszcze, o którym wspominasz tak. odnośnie przyjaźni rodziny, on jest dosyć taki brutalny też, nie? w sensie tak, taki życiowy, tak. rzeczywiście. On nie jest taki słodki, jak to często w tych filmach bywa, że o tak bądź przyjacielem i wszystko będzie dobrze, pokochaj wszystko będzie dobrze nie rodzina ci zawsze pomoże, czy coś takiego trochę tutaj mamy takich sytuacji bardziej życiowych gdzie po prostu no Gie wpada w wiatrak i jest bardzo niemiło i patologia rodzi patologię i to jest oczywiście ubrane w taki sztafaż tego filmu familijnego do pewnego stopnia, ale ja czułem tutaj mocne drgania no, emocji. W sensie czasami mnie łapało za serducho, czasem gdzieś tam zagryzałem zęby. No. Chociaż wiesz, w sumie i tak, jeśli spojrzy się na to, jaki gatunek paranormal sobą reprezentuje, no, czyli ta baśń filmowa, no to gdzieś ta umowność jest wpisana w rdzeń całej tej hi historii. I ja łapałam się na przykład na tym, że... Byłam zaangażowana w historię, bardzo mocno empatyzowałam z Normanem i z Nilem, tym drugim ulubionym moim bohaterem, ale jakoś gdzieś tam pod koniec już miałam takie poczucie, że jednak nic takiego bardzo złego nie może się wydarzyć, no bo to jest jednak opowieść dla młodego odbiorcy. Zresztą ja też myślę, że możemy się już od razu z tym rozprawić. Dla jakiego wieku mniej więcej ten film, do jakiego wieku mniej więcej ten film jest skierowany, bo on jest momentami naprawdę bardzo straszny. Ja tego zupełnie nie pamiętałam, a twórcom udaje się tutaj w paru momentach osiągnąć po prostu takie przegięcia, że jestem przekonana, że taki właśnie jakiś młodszy no to może po prostu zasłonić twarz poduszką i gdzieś tam w drogę odwrócić, no a starszy odbiorca, łącznie z dorosłymi ludźmi, którzy lubią oglądać horrory i gdzieś tam jakieś takie klisze gatunkowe mają wpisane w, w, w głowie, no to będą się na pewno bawić dobrze, ale tak wydaje mi się, że to 9-10 lat to jest chyba ta granica, no taka, której raczej bym nie przekraczała. Jak, jak myślisz? Mm -hmm, tak, nawet nie wiem, czy bym... To zależy oczywiście zawsze indywidualnie, nie od mm -hmm. rozwoju gdzieś tam emocjonalnego, intelektualnego dziecka, ale nawet y, może i bym podbił to minimalnie jeszcze. No, jeżeli dziecko jest wrażliwe, to ja bym nie ryzykował, y, bo są sceny... one gdzieś tam, jeśli się obejrzy ten film do końca, nie? to ten wydźwięk pewnych rzeczy jest łagodzony, mm -hmm. ale są takie momenty, gdzie myślę, że dziecko może się przestraszyć i potem będzie go, ja to dręczyć nie? po nocach, bo ja, ja sam miałem momentami na na plecach i jest jedna tak obrzydliwa scena, że wow. dosyć, dosłownie zacząłem jęczeć, o ble, Jezu, nie, czułem się jak oglądał aż versus martwe zło. Nie? A myślałem, że zszokował cię piesek, duch pieska, który jest przecięty na pół to też nie, ale właśnie. to też jest niby zabawne, ale jednocześnie przerażające, no, na nie, w sensie. strasznie, nie? Co? Tak. Ale właśnie, bo my w sumie już weszliśmy tak bardzo w ten dyskurs, nie? Tutaj oceniania tych różnych płaszczyzn filmu, a nie powiedzieliśmy do końca o co chodzi. Słuchajcie, nasz tytułowy Norman tak jak wskazuje tytuł, ma kontakt ze zjawiskami paranormalnymi, a chodzi dokładniej o to, że widzi duchy, potrafi rozmawiać ze zmarłymi i w związku z tym przylega do niego łatka dziwaka. Mamy więc niezrozumianego hmm. przez otoczenie, przez rodzinę też najbliższych chłopca, który musi się mierzyć z tym niezwykłym darem i w konsekwencji właśnie i z duchami, i z zombie, i z dorosłymi, którzy go nie rozumią i nie, nie rozumieją i nie wspierają, aby ocalić swoje miasto przed e, wielowiekową klątwą. I e, Norman e, w niego w oryginale wciela się Cody Smith McFee i możecie go kojarzyć, bo to jest Owen z Pozwól Mi Wejść, e, ale także Nightcrawler e, z X-Men Apocalypse e, i myślę, że to jest bardzo ciekawy cast na tę rolę. Chłopak z drogi jeszcze. O, tak właśnie. E, chłopak z drogi, dokładnie. W Polsce dubbinguje go zaś Franciszek Dziduch i no, jako aktor e, taki no, ekranowy pewnie nie jest wam znany, bo prawie nie występuje, ale jako aktor dubbingowy e, ma już całkiem pokaźną filmografię i jest genialny po prostu. W ogóle dubbing e, w tej animacji, ja oglądałem z dubbingiem, ty też? Też, też, też. Mhm. To, to, wydaje mi się, że to jest jeden z lepszych dubbingów, z jakimi się spotkałem w ostatnich latach, że naprawdę e, nie tylko w tych, bo nie wiem, w Hotelu Transylwania było spoko, ale to, on był jednak taki trochę przerysowany, komediowy. A tutaj, mm -hmm. no po prostu wszystko mi idealnie współgrało. Nie? W ogóle nie miałem ani momentu, gdzie czegokolwiek mi się przyczepił. A jeszcze, wiesz, po doświadczeniach typu Kevin sam w domu, ten najnowszy od Disney+, Plus, gdzie po prostu przez dubbing mi uszy krwawiły i ja przestawałem oglądać ten film, potem robiłem drugie podejście i znowu nie mogłem, bo aż mnie trzęsło, to tutaj wow, naprawdę jestem zachwycony. Ja ostatnio oglądałem też jakieś tam Magwelle z dubbingiem czy coś, te najnowsze kinowe. I też to się nie umywa do tego, co tutaj w Paranormalnie dostajemy. Świetnie się tego słuchało. Tak, po polski casting jest naprawdę bardzo dobry, ale myślę, że warto też par parę słów powiedzieć na temat tej obsady zagranicznej, bo tutaj postawili na taką nieoczywistość mam wrażenie, bo jakby tak się przyjrzeć tym nazwiskom w oryginalnej wersji, to to nie są takie kojarzone osoby. Oczywiście jak się zagłębimy w filmografię tych konkretnych tam postaci, no to, to, to dojdziemy, doszukamy. I jedyne w sumie nazwisko takie głośniejsze, no to John Goodman, który też tam się pojawia dubbingując tego szalonego wujka i ewentualnie Casey Affleck. Ale tak poza no, tym Anna to... No Anna Kendrick dzisiaj już też trochę bardziej, nie? Ale w tamtych czasach też. to niekoniecznie, nie? Bo to... No, no właśnie, e... właśnie. I to też jest super, bo... Chociaż nie, to już było po W Chmurach, Nie z klunejem, więc trochę tam powiedzmy wtedy też była na topie już, ale no, ale tak czy siak, tak, masz rację. Ale no i tak, w, to i tak tro, trochę wydaje mi się w mniejszym stopniu, bo Tutaj te wszystkie artystyczne wybory, których dokonali twórcy tego filmu, to też no, potwierdzają ich klasy, nie? bo czasami zdarza mi się oglądać filmy animowane z tym dubbingiem oryginalnym i odnoszę takie wrażenie, że często zamiast skupia skupiać się na odbiorze danego filmu, to ja się skupiam na jakichś takich charakterystycznych elementach właśnie konkretnego aktora rozumiesz, że tak próbuję w sensie, właśnie... się, że słyszysz mimo wszystko aktora, a nie postać. Dokładnie tak. A tutaj w przypadku właśnie tego Paranormana, to wydaje mi się, że ten odbiór, który gdzieś tam się pojawił, korzystny pod kątem tego, jak publiczność zareagowała na tę produkcję, no to też ta, ta, ta, ten casting był jednym z takich elementów, który na to wpłynął. W moim ale odczuciu. ten polskojęzyczny w sumie jest podobny, nie? bo to są dobre tak, nazwiska tak, tak. dubbingowe, ale jednocześnie to nie są aktorzy, których gdzieś tam kojarzysz, uh -huh. nie wiem, z seriali czy filmów tego głównego nurtu, nie? Tak. Uh -huh. e, no, zgadzam się z tym w pełni i właśnie jak na polski dubbing, jak zawsze gdzieś tam, no mam te złe doświadczenia też z tyłu głowy, nie? Więc zawsze gdzieś tam podchodzę z rezerwą e, i zazwyczaj je, jest lepiej niż się spodziewam, ale tutaj naprawdę było doskonale. I słuchajcie, nasz Norman jest fanatykiem horroru. Cały pokój... Jej! Zawalony gadżetami, plakatami, ma nawet szczoteczkę, e, która ma główkę zombiaka, ma lampę z główką zombiaka, Cudowny a nadzwonek, e, tak, nadzwonek w telefonie ma ustawiony motyw przewodni z Halloween Carpentera, to po prostu wiecie, swój chłop, nie? E, można by go zabrać na kole, czy mleko, czy coś tam. Ale nie, naprawdę mega mi się to podobało, że pokazali nam takiego geeka horrorowego rzeczywiście, który gdzieś tam ogląda sobie w salonie coś typu Noc Żywych Trupów klasy D, ale spoko. I zaskoczyło mnie ile różnych motywów grozy pojawia się w tym filmie, ale traktowanych tak w miarę na poważnie, przynajmniej częściowo, bo tak jak w Hotelu Transylwania mieliśmy wszystkie klasyczne potwory na przykład, nie? To mimo wszystko to była cały czas satyra, nie? Każdy potwór, mimo że ja uwielbiam tę satyrę, nie? Niewidzialny człowiek forever in my heart, to jednak nie spodziewałem się, że tutaj uda się to ograć na poważnie. Mamy zombie, mamy oczywiście śmierć, i zwierząt, i bliskich, i e, dzieci, i w ogóle na wszystkie możliwe sposoby ograną. Mamy żywe trupy, mamy duchy, mamy procesy czarownic, szalonego mm -hmm. krewnego, e, właśnie niezrównoważonego psychicznie, proroctwo, klątwę, stary cmentarz, magiczną księgę, jakieś dziwne rytuały, upiorną chatę w lesie, robaki, profanacje zwłok i jak to teraz wymieniam to niektórzy pewnie tak sobie myślą animacja dla dzieci ale właśnie nie dla maluchów takich totalnych, no bo to będzie dla nich straszne ale to jest tak ograne, że niby na poważnie, niby momentami strasznie, ale wszystko z szacunkiem z jakąś taką z takim poczuciem dobrego smaku jak są żarty, nawet właśnie ta scena toaletowa, o której wspominaliśmy no to powiedziałem, że humor kloaczny, tak, toaletowy. Na początku to nie jest humor kloaczny, toaletowy, tylko tyle, że to się rozgrywa w toalecie. Ale tam nie ma, nie wiem, żartów z defekacji, czy pierdzenia, czy czegoś takiego. Po prostu scena się rozgrywa w toalecie, ale scena jest w ogóle też spoko, jest emocjonująca, fajnie animowana, narracyjnie świetnie poprowadzona. Mega pozytywne zaskoczenie, ale jeszcze większym zaskoczeniem było to, że się bałem w trakcie sensu. Nie, nie chodzi mi tylko o to, że empatyzowałem z bohaterami, nie, że tam się bałem, mhm. że, nie wiem, że właśnie współczułem, czy kibicowałem, tylko to nie był oczywiście strach, który nie pozwala mi oglądać, nie że patrzę przez palce, chcę odwrócić wzrok, czy coś takiego, ale estetyka i to wykorzystywanie różnych rekwizytów typowych dla horroru budziło we mnie reakcję fizjologiczną na zasadzie efektu Pawłowa. Odruch Pawłowa ufa na Widzę na przykład na samym początku mamy spotkanie Normana z szalonym, właśnie krewnym, który jest postawnym facetem. Wygląda no jak bezdomny, jak menel. Wiemy, że jest niezrównoważony psychicznie, bo mamy scenę, gdzie on łyka jakieś tam psychotropy czy inne antydepresanty. Mhm. I gdy ten facet zbliża się do naszego bohatera. To autentycznie, no, miałem ciarę na plecach, nie? Bo jeszcze on tam, jakby miał umrzeć, tak się wydaje, że może, nie wiem, on mu nie zdąży przekazać jakiejś informacji, że może nie, nawet nie jest zły. My nie wiemy, czy on jest zły, czy dobry w ogóle. Dodatkowo jeszcze on mu chce coś przekazać, jest zdenerwowany i wygląda, jakby miał zaraz tam umrzeć na oczach właśnie swojego bliskiego. I to było dla mnie tak przerażające, że głowa mała. Gdy trafiamy na przykład na upiorną chatę w lesie, no to ja też miałem ciary na plecach. Uśmiechałem się, no bo oczywiście doceniam fan serwis, Nie od razu myślę martwe zło i tak dalej, ale jednocześnie zamieram, wstrzymuję oddech, ciśnienie mi skacze i pod tym kątem to było, wiesz, takie idealne doświadczenie dla fana horroru. No bo dlaczego często oglądamy horror? Żeby bezpiecznie przeżywać strach. Żeby poczuć tę adrenalinę, żeby... Ten hormon, żeby hormony w mózgu właśnie zostały wyzwolone przez tę ciało migdałowate. Przepraszam, uciekło mi słowo, tak? Amygdala, żeby się uruchomiła. Chcemy, żeby ta noradrenalina, adrenalina, endorfiny, etc. wstrzyknięte zostały do krwi, ale żebyśmy byli bezpieczni. I ten film mi to dał po prostu na 120% i też właśnie były te momenty obrzydliwe, jak scena z jęzorem i była scena z robalami też i tam się niby strasznego nie dzieje, ale ja na widok żywych robali reaguję gdzieś tam obrzydzeniem i tutaj też, gdzie się pojawia w pewnym momencie trochę robaków, to też wiecie, się... tak zabierzcie to ode mnie od bohatera. Oglądam animację, w sensie to nie jest realistyczne, ale to działa. Tak, tam jest taki moment jak właśnie z jakiejś lalki czy z czegoś wypełza taki robaczek i to jest zrobione rzeczywiście bardzo graficznie i tak, no, że, no, że robi wrażenie. Ja miałam dokładnie to samo co ty i też bardzo, bardzo mnie to zaskoczyło, bo na przykład cała ta sekwencja ze wstawaniem z, z grobów jest właśnie taki moment, kiedy klątwa się uaktywnia i zmarli dosłownie wstają z grobów i to jest po prostu tak przerażający moment i taka chwila, kiedy ja autentycznie za, za, aż zamarłam i zaczęłam się zastanawiać, ej, czy to na pewno jest film dla dzieci? Ale tam jest cała masa innych właśnie jakichś takich żartów polegających na tym, że że a to zombiakowi coś tam odpada, a to jakaś ręka gdzieś tam sobie sama wędruje przez miasto. No I to są wszystko właśnie takie świetne, horrorowe schematy, yy, które udowadniają, że ci twórcy bardzo Świadomie czują gatunek, bo wiadomo, że bardzo często bywa tak przy różnych filmach, że gdzieś tam się te wszystkie horrorowe klisze wrzuca po prostu tak bezmyślnie, bezrefleksyjnie na zasadzie, że o no niechaj będzie, bo tam straszy albo ktoś może podskoczy. Natomiast tutaj oni znają tę materię, potrafią dostosować całe otoczenie pod kątem, wiesz, dobierania scenografii, kolorystyki, bo ten film też jest naprawdę fantastycznie ogrywany kolorem w tych scenach mm -hmm. jakichś tam właśnie mrocznych, jak nasz Norman gdzieś wędruje, no to robi świetne wrażenie, kiedy Ale w ogóle przecież tutaj mamy taką zawieruchę, czarownica. wichurę, nie jakieś tak, tam pioruny tak, tak. i to, a w tego, że to jest bardzo atrakcyjnie wizualnie, to to buduje klimat, nie? Nawet jeżeli Gdzieś tam w tej drugiej połowie, my już wiemy nie mniej więcej też jaki może być morał i tak dalej, to tam są takie momenty, kiedy mimo wszystko na moment się zapominamy. Ja się zapominam jako widz przynajmniej mm -hmm. i tak bardziej się skupiłem na tej atmosferze tu i teraz w danej sekwencji i znowu czułem, nie wiem, mróz, chłód, wiatr, niebezpieczeństwo, smutek, no. Ale wiesz, tam też są przepiękne na przykład scenografie, bo w przypadku animacji poklatkowej, no to wiadomo, że na, tej, na tym pierwszym planie jednak gdzieś tam są ci bohaterowie i ta i gestykulacja, te właśnie jakieś te konkretne ruchy kojarzone z tymi, z tymi kukiełkami. A te Natomiast, kukiełki są tak cudownie karykaturalne, świet, nie? Bo one są, są zawsze w jakiś sposób wynaturzone. Tam, nie wiem, ojciec ma taki gigantyczny brzuch. Siostra szerokie biodra takie, Tak, nie? szerokie biodra, a znowu bardzo wąskie ramiona. Też mama tak. w ogóle ma twarz zdeformowaną. Mm -hmm. Mm -hmm. No ale to sceny z Paranormana można spokojnie wie, wiesz, wciskać pauzę, na przykład jak jesteśmy w jego pokoju i podziwiać te wszystkie pomysłowe gadżety w stylu lampa, szczoteczka, wszystkie kapcie. Plakaty, wszystko, wszystkie to plakaty. Na mm -hmm. no, no, to, to są naprawdę bardzo fajne y, wartości dodane, ale czy, czymś, co bardzo mocno mi się spodobało, y, jak już rozmawiamy o tej horrorowej warstwie, y, to jest to, w jaki sposób oni y, twórcy podchodzą w ogóle do całego tego wątku związanego z zombie, bo mam wrażenie, że w Paranormalnie udało się osiągnąć coś, do czego niektóre filmy tylko aspirują, czyli powiedzieć w obrębie jakiegoś schematu coś więcej, coś nowego, coś inaczej, bo nie wiem, czy też odebrałeś cały ten wątek z zombiakami w taki sposób, ale ja czułam, że to są zupełnie inne zombie, w tym sensie, że niby są przerażające, niby wyglądają cały czas tak samo, jak my jesteśmy przyzwyczajeni, ale jednak na przykład mózgi... One są przerażające w ogóle też jeszcze z innego powodu, nie? Przez ich background, przez tak, ich genezę. Tak, tak, tak i to jest, też, to jest też super, ale wiesz, mózgi, które no, kojarzą się fanom horroru raczej jednoznacznie, w tym przypadku mają zupełnie inną inne zastosowanie. Oni mm -hmm. poszukują jakiegoś takiego właśnie sposobu na zdjęcie klątwy, bo w pewnym momencie w przeszłości coś się dokonało. Gdzieś tam ten swój rozum wyłączyli, no i teraz cierpią. A w mm -hmm. ogóle też są fantastyczne te sceny, kiedy mamy starcie zwykłych ludzi z zombiakami. No to nie jesteśmy przyzwyczajeni... Straszne, do No bo... tak, ale to jest też na, na, tym, na pewnym polu bardzo ale właśnie zabawne. Ale dla no bo, dzieciaka to jest scena wiesz, akcja. A dla dorosłego to jest taki moment na zasadzie Jezus ludzkość zmierza ku zagładzie Ja bym chciał zobaczyć, jak Jerry to ogląda z dzieciakami. Nie? I po <laughs> prostu Jerry już tam apokaliptyczne obrazy nie ma przed bo nosem. Bo ci ludzie nie uciekają, nie? To jest właśnie no. naj, najdziwniejsze. Bo jesteśmy na takim poziomie, w, w, w filmie, jesteśmy na takim poziomie świadomości popkulturowej, The że kiedy widzimy zombieka to się nie zastanawiamy, że ej, co tu się dzieje, zmartli w stali, o rany uciekać. Tylko my po prostu wyciągamy giwerę i do nich strzelamy. I to tak, też i to jest... jest tak, wow. i, to, i to też jest jeszcze metakomentarz, bo to jest nawiązanie do wydarzeń sprzed lat. Nie? że w ogóle tutaj bardzo ważny jest wątek tego, że ludzie, gdy się boją, to są agresywni. I tak. to jest e, mega dla filmu animowanego. Nie, że na przykład problem e, znęcania się w szkole nie też zostaje sprowadzony do czegoś takiego. Nie, że to, to nie jest. Znaczy, tu by się Jager na przykład nie zgodził pewnie. Ja też trochę miałem opory. E, bo ten film pokazuje, że ludzie jak gdyby nie są źli, co do zasady, z natury, e, tylko że niektórzy albo ze strachu tak, sięgają ku przemocy, albo e, z głupoty, z jakiegoś braku po prostu kompetencji społecznych, czy wiedzy i... No w sensie to jest mądre przesłanie, tak? I tak pół żartem, pół serią mówię, że po prostu doświadczenie życiowe sprawia, że ja jestem bardziej negatywnie nastawiony do ludzkości. Pozdro Michale. Ale kurczę, no to jest mega poważna rzecz, nie? I taka świetna do przegadania z dzieciakami. W, do, przy seansie ja myślę, że w sumie nawet jak mamy te młodsze, no to jeżeli się z nimi omówi to, tak? Będzie się komentować, rozmawiać, może właśnie pauzę zrobić czy coś, to wartość dydaktyczna tego filmu może być przeogromna. A nie miałeś problemu z bohaterami, bo ja... Y jak już wcześniej zasygnalizowałam, najbardziej wczułam się w postać Normana. No z nim będzie rezonował praktycznie każdy, kto gdzieś tam w e, szkolnych swoich doświadczeniach miał tę przyklejoną tałatkę odrzutka, dziwaka. Ale to w ogóle nerda. każdy. No bo każdy na pewno się... No w sensie, jak się można nie spotkać z hejtem w szkole, nie? W sensie, możesz mhm. być najmądrzejsza, najpiękniejsza, najbogatsza, a i tak ktoś się dowali w końcu, prędzej <laughs> czy później. A jak się gdzieś noga powinie, to się będą gdzieś za tobą w smut ciągnął przez... Y Całą szkołę roz. pewnie, tak. No. no Bardzo lubię też jeszcze Nila, czyli tego no, puszystego kolegę Normana, który jest w ogóle uroczy w tej swojej nieporadności, mm -hmm. ale też to, to znowu na zasadzie ogrywania schematów. Norman, pogodzony ze swoim życiem, odludek outsider. Wie, że wie, w jaki sposób koledzy na niego patrzą. on nie pogodzony, no jest... tylko on Norman jest. wypiera. Nie, Norman wypiera. Norman odrzuca przecież wszystkich, bo sobie trochę wkręca, nie? że właśnie on nie może mieć przyjaciół, on nie może spędzać czasu z innymi. Przecież... No właśnie wtedy pojawia się Nil, który mu tutaj tłumaczy. I to Nil jest pogodzony, moim zdaniem. To Nil jest tak? tą osobą, która gdzieś tam stwierdza, no jest jak jest, czasem lepiej, czasem gorzej, ale spoko, żyjemy dalej. Jest trochę naiwna, ale jest pogodzony. Nie, ja zupełnie inaczej to odebrałam. Serio? Tak, no dla mnie to właśnie to Norman jest już takim kimś, kto stwierdził, że jest na tej pozycji, na jakiej jest i już no, najlepiej się nie wychylać, bo i tak w szkole bywa ciężko. No, tylko kompletnie inaczej. Dziwny, okay. jeden film dla dzieci, kurczę. No, ale też y, po pozostali bohaterowie tego filmu. Ja początkowo miałam y, z nimi potężny problem. Nawet jeszcze Szymasowi pisałam w wiadomości prywatnej, że ja tutaj nikogo po prostu nie lubię, bo to są takie takie schematyczne i karykaturalne postaci, że... Bo to są ludzie bo... z krwi i kości. Ta, a, ale potem <śmiech> właśnie Szymon, to, to jest też zaskakujące, jak zaczęłam się tak bardziej zastanawiać na tym filmem i zauważyłam, że no jest niby tamta siostra cheerleaderka, niby tutaj ten mięśniak, micz, później ten Alwin, który no nie potrafi swojego imienia poprawnie napisać, bo ma problem z przeliterowaniem i w ogóle tam tłucze słabszych. No to no, schematy, schematy. Ale potem uświadomiłam sobie, że ja wpadłam... Że to jest dekonstrukcja w perfekcyjnie, schematów. Tak. W perfekcyjnie wpadłam w pułapkę taką, jaką nam nie zostawili ci twórcy, bo ja nie patrzę na nich właśnie w charakterze tych postaci z krwi i kości, tylko już sobie gdzieś tam wymyślam jakieś łatki, już gdzieś ich próbuję katalogować, a to się potem okazuje, że przecież oni, każdy z tych postaci na swój sposób jest odrzucony przez środowisko. Mhm niesamowite tak, to Tak i oni też zostają niejako zmuszeni trochę do współpracy i chociaż to jest bolesna przeprawa, ale to jak w życiu, nie? Właśnie, że nie ma tak. lekko, nie ma, że nagle o, e, friendship, power, magic, coś tam, nie? Nagle wszystko będzie dobrze, tylko gdy nasz team e, właśnie totalnie różnych pięciu charakterów e, ma coś razem zrobić, to się okazuje, że się nie mogą dogadać i to też było fajne, że i to, i to nie chodzi, że to jest jakiś taki sztuczny konflikt, tylko po prostu oni są tak różni, że rzeczy Oczywiście, mimo że są w stanie tam do pewnego stopnia gdzieś tam się wspierać, nie? to ta współpraca jednak nie wychodzi i to też mi się podobało, że nie ma tego przesłodzonego świata tutaj, a co do dorosłych, to w ogóle są przemocne, takie silne emocjonalnie, jeżeli chodzi o przesłanie sceny, które dla dziecka mogą być niejasne, na przykład mamy ojca, który jest gościem w typie jestem tolerancyjny, ale, jestem liberalny, ale. Tak, tak, on tam nawet mówi takie zdanie dosłownie. Hmm? Tak, ale Te trochę jestem też trzeba w zarodku, SKU tam. i tak dalej. I hmm. jest taki moment, kiedy ojciec bardzo źle traktuje Normana, rzuca tekst, którego żaden rodzic nigdy, naprawdę nigdy nie powinien dziecku mówić. I wiecie, to, to jest mega przykre, gdy dorosła osoba to widzi. Dziecko pewnie po prostu poczuje gdzieś smutek tego, ale nie będzie tego analizować. Nie? Dla mnie to było no, no wiesz, jak najgorsza, najbrutalniejsza scena właśnie w filmie Grozy. Nie? Po prostu, no, Norman jeszcze to potem pięknie Ale właśnie, zanim Norman może w ogóle zareagować, to matka zaczyna bronić ojca. W taki, bez, taki no to, to jest bardzo naturalna reakcja. To jest takie mega prawdziwe, nie w sensie Byłem świadkiem tysiąca takich sytuacji w życiu, powiedz. W ja nie mówię teraz o swoim tego życiu, tylko w ogóle, nie? Że jak ktoś z dorosłych odwala coś, a drugie tak trochę bez ładu i skład zaczyna go bronić. I, ale w moim życiu też, żeby nie było. No, trudno, tak, tak to już bywa. I Norman po prostu gasi ją dwoma zdaniami i po prostu reaguje tak, jak pewnie każde dziecko w tym momencie sobie myśli, tylko że on to mówi na głos. I, po prostu to jest, to jest scena, która. Scena. Tak, mm -hmm. ja, ja wiesz, poczułem się, jakbym tir we mnie wjechał nie? w tym momencie i mega szacun dla normalna w sensie, dla scenarzystów, którzy to rozpisali w ten sposób, bo to jest jedna z najpotężniejszych scen w tym filmie. No, no finał też jest przemocny, nie? ale po prostu ten, ta rozmowa z rodzicami i to też, że to zostanie spłętowane pod koniec, nie? mamy odbicie piłeczki w którymś momencie, e, to. No, czapka z głowy zdjęta i wieczny szacunek. No, tu jest te, ten komentarz jest na przeróżnych poziomach też opracowany, bo ja, jak wiesz, i słuchacze też wiedzą, gdzieś tam bardzo mocno przypatrywałam się i przypatruję nadal temu zjawisku grozy dla dzieci. I w tym wszystkim, co mówi w pewnym momencie ojciec Normana, według mnie kumulują się wszelkie jakieś takie wątpliwości i myśli całej rzeszy rodziców, bo wiadomo nie od wczoraj, że dorośli bardzo boją się pokazywać dzieciakom jakieś tam właśnie strasznych treści, obawiają się jak to będzie wpływało na ich psychikę i mamy właśnie tutaj w pewnym momencie stwierdzenie, że ojciec mu podejrzewa swojego syna o to, że no, cierpi na jakąś chorobę psychiczną z powodu nadmiernej ilości oglądania filmów o zombiakach. To jest potworne, okropna konkluzja. A to jest dużo takich nie, konkluzji, trochę od czapy. I jasne, powiedzmy, mamy film o dzieciaku, który gada z duchami, co sprawia, że to jest trochę straszna sytuacja, nie? ale to jest oczywiście metafora w ogóle niezrozumienia, nie? że po prostu nasze dziecko ma jakieś dziwne hobby, zainteresowania, czy nie wiem, jest orientacji, której my nie akceptujemy, czy nie wiem, ubiera się nie tak, jak nam się podoba, czy nie chce pójść na takie studia, na które, które sobie rodzice wymarzyli, czy coś takiego. W ogóle tych wszystkich takich sytuacji konfliktowych, nie? Ale wiesz, tutaj w, w tym przypadku jest pokazany też do pewnego stopnia jakiś taki dysfunkcyjny model rodziny, w którym zamiast wysłuchać spokojnie swojego dziecka, no w tej początkowej części filmu tak mamy, że zamiast wysłuchać jego argumentów i spróbować rozumieć, to od razu się go stawia po prostu w, w takim... Miejscu, że no ty tutaj nie masz racji, próbujesz na siebie zwrócić uwagę i co tylko. A też bardzo podoba mi się to, w jaki sposób Norman na takie sytuacje odpowiada, bo w momencie, kiedy na przykład mama zadaje mu pytanie, o, co tam oglądałeś ciekawego w telewizji, to on mówi tak właśnie z przekorą, a, seks i przemoc, o, no to fajnie, odpowiada mama. Mhm, tak, tu jest masa takich momentów. E, oczywiście Norman jest... Y w pewnych momentach, w sumie głównie w tej konfrontacji z dorosłymi. Zbyt dojrzały jak na swój wiek, ale mm -hmm. to bardzo fajnie grano, bo to pozwala ogrywać dydaktycznie różne takie problemy codzienne i właśnie tutaj też mamy w tym kontekście radzenie sobie z traumą, radzenie sobie z śmiercią, żałobą i też te reakcje rodziców są przerażające w, tym. w ogóle większość reakcji rodziców to jest przerażająca Tak, naprawdę, znaczy ja się teraz trochę śmieję ale to już jest taki nerwowy śmiech. a trochę od tego, że komedia też jest tutaj na wysokim poziomie, to było trochę takich chwil kiedy łapałem się za głowę i w ogóle te relacje z dorosłymi nie mamy tego strasznego wujka który no nie jest e, radosnym wujkiem, pijaczkiem, tylko on jest creepy jak diabli i, i jeszcze wiemy, że on ma problemy ze zdrowiem psychicznym, to nie, bo wujek też ma niby dary, tak, więc e, można by pomyśleć że to jakiś mentor dla Normana, czy coś, ale właśnie nie idziemy w tym kierunku, znowu dekonstruujemy tę postać mhm. i jednocześnie czynimy z niego tego właśnie creepy krewnego, który może być zagrożeniem jeszcze do tego tutaj wątek tego, że on może umrzeć, e, to jest masa po prostu Znaczeń, tak? Nałożonych na siebie i efekt końcowy bardzo doceniam. Mamy nauczycielkę, która jest taką e, babą Herodem e, i e, jest też upiorna, jak tutaj <grym> rozmawia z naszymi uczniami. Mamy policjantkę, która e, jest taką trochę sierotą, która też w sumie trochę plami mundur de facto e, i. Też mamy dekonstrukcję właśnie postaci tego stróża prawa. Mamy miasto, które chce się bronić przed e, właśnie potencjalnym zagrożeniem, ale w sposób e, na zasadzie chłopi z widłami idą na, Frankenste na potwora Frankensteina e, z widłami i pochodniami. Tak totalnie bezmyślnie. I to jest mega creepy, jak to jest ukazane. Tu, w którymś momencie dziecko które bierze udział w takim ala samosądzie. Jest w tym, jest ta reakcja stadna i właśnie wszyscy chcą Odrywa mordować po prostu. kawałek ciała, tak, tak. I się ale cieszy jeszcze. jeszcze nie? Ale wiesz, to to jest jedno, ale dziecko bierze swojego ukochanego misia, podpala go i wrzuca do budynku jak koktajl mołotowa. Jaki a, to jest genialny koncept. Mówisz, okay. Tak, bo przecież w sensie to, to, wiesz, to jest taki ekstremum, nie? I znowu, dla dziecka, no to to po prostu scena jak scena, ale ja w tym momencie znowu szczena na podłodze i sobie myślę: O oh, Jesus, nie? Tak doprowadzić dziecko do momentu, gdzie ukochaną maskotkę zamienia po prostu w broń zagłady, niosącą śmierć, ogień, tak zniszczenie. No mocne, odważne <śmiech> też bardzo. I tak jak mówię, dziecko pewnie tego tak nie odbierze. Jak ktoś będzie oglądał jednym okiem do obiadu, też nie, ale ja. Byłem w wielkim szoku ale to w ogóle to miasto, to jest też bardzo ciekawy element historii, bo ja też odniosłam odniosła takie wrażenie, że jest to miejsce z jakimś takim obywatelskim zaniedbaniem, bo jakby tak się poprzyglądać tym wszystkim ulicom w tym miasteczku, to widać, że ono jest takie no, podupadłe, że tutaj jakieś przestrzenie wymagają remontu, odnowienia i co tylko. A jednocześnie jestem tak bardzo zła na tych prostych ludzi, którzy w, w, mieszkają w tym, w tym miejscu, bo ma, mam wrażenie też pewnego rodzaju komercjalizacji jakiejś krzywdy, która stała się wcześniej, bo to miasteczko żyje i sprzedaje pamiątki związane z procesem czarownicy, bo to jest do pewnego stopnia jakaś tam atrakcja turystyczna. W jednej ze scen y, nauczycielka odpowiada uczennicy na pytanie, no, zadaje pytanie, dlaczego czarownica zawsze jest przedstawiana w szpićastym kapeluszu i tutaj z tym no nosem. Zresztą to nie takim jest pytanie, to jest właśnie takie odważne stwierdzenie, stwierdzenie że, że wizerunek niema... czarownicy tak. jest historycznie nieadekwatny, chyba coś takiego tam pada. Tak, tak. tak. A nauczycielka co odpowiada, że no, jest to może i popraw... niepoprawne historycznie? Ale dzięki temu będą się dobrze sprzedawały pocztówki, czy tam jakieś pamiątki. Nie? To jest takie mm -hmm. miejsce, które tak jak na przykład y, miasteczko Raswell y, dorabia się y, gdzieś tam, z, czerpie zyski z tego, że no, doszło w nim do katastrofy UFO. Nie? No to tutaj mamy właśnie cały ten przemysł komercjalizacji. Ale wiesz, katastrofa UFO ludzi. to jedno, ale tutaj nie, nie wchodząc w szczegóły, mamy komercjalizację śmierci dziecka. Więc no to już jest też taki poziom jakiegoś chciałem powiedzieć zwierzęcenia, ale to może nie jest najlepsze określenie, jakiejś takiej dehumanizacji, bezmyślności, nie? Mhm. Że właśnie ten, ten w ogóle cały ten motyw, on jest tak intensywny dla mnie, nie? Ja wiem, że ja w ogóle jestem podatny na różne <głos> wątki emocjonalne w filmach i tak dalej, ale to naprawdę dla mnie mega odważne, dojrzałe podejście właśnie do takiej tematyki no, bolesnej. Zginęło dziecko, mamy komercjalizację tego, mamy tutaj motyw właśnie winy, zbrodni, zemsty i wiesz, ja w, ja w momencie, gdy widzę tutaj pewne zachowania, to we mnie się budzi no Charles Bronson i Bierz oko za oko, ząb za ząb, tak trochę mam. A ten film, no, nie, nie chcę pokazać dzieciom, tak że trzeba właśnie oko za oko wygrywać czy coś takiego, tylko chcę być jednak bardziej dydaktyczny i właśnie opisuje te też smutne doświadczenia i te emocje, które są z nimi związane jako po prostu pewne reakcje i mówi, że pewne rzeczy są dopuszczalne, pewne jednak nie. Robi to tak właśnie... Fajnie, nie? Tak dobrze myślę, bo nawet rodzic nie musi jakoś bardzo dużo dopowiadać od siebie, nie? D tłumaczyć, tylko mm. większość takiego przekazu jest po prostu w filmie. E i zgubiłem trochę wątek, bo zasadzie się zapowietrzyłem, <gry> myśląc znowu o tym. Ale właśnie autentycznie, we mnie się budzi od razu taki agresor trochę, nie? Taki, kurczę, sprawiedliwość niech się stanie zadość, tak? No, to, co za dużo to nie jest zdrowo? No, po prostu, co za społeczność, nie? Czy jak ktoś tam mógł do czegoś dopuścić w tym świecie? No, to, to się nie godzi i to, to, tego nie da się wybaczyć, nie? To po prostu są takie krzywdy, że... No ja no też nie. uważam, że mieszkańcy tego miasteczka powinni ponieść, ponieść karę. A, a propos tych rodziców, o których wcześniej wspomniałeś, że to fajnie tutaj z dziećmi można na niektóre tematy porozmawiać, to ja będę trochę właśnie w pewną przewrotną tezę postawię, cytując American Research Council, które to w swojej recenzji, w swojej opinii na temat tego filmu 2012 Rok, to tam padają właśnie takie sformułowania, że rodzice, którzy zdecydują się na seans z dziećmi, będą musieli spodziewać się bardzo niewygodnych pytań ze strony swoich pociech na temat a, a seksu. A jakie są wygodne pytania? Seksu? Jezus, co no w ogóle? Właśnie, ale to, to, też jest, to też jest coś absurdalnego i to, to, to zaraz sobie myślę, że o tym też trochę podyskutujemy. Czy ja w tej... to oglądałem dzisiaj? I czy w to przepraszam, je... w ogóle, oczy, co, co. Gdzie te kontrowersje? A słuchaj dalej. I tutaj było jeszcze też takie stwierdzenie, które brzmiało, że rodzice przed wyborem filmu na seans, w swój wspólny seans z dziećmi, powinni otrzymywać informacje na temat orientacji seksualnej postaci, które się pojawiają w tym filmie, aby móc uniknąć niewygodnych pytań po seansie lub aby stwierdzić, czy takie treści chcą swoim dzieciom pokazywać. Ten o film. Jezu, ale dobra. No, ale to, Do pewnego to już... stopnia jest przełomowy, Szymon. I tutaj ja. Jest kilka takich scen, do których można się przyczepić, bo zobacz, pierwsze spotkanie Micza i Kortnej. jak to wygląda? On otwiera jej drzwi w samym ręczniku, ona taka, wiesz, tam flirciara sobie gdzieś rozpina dekolcik, żeby tutaj wszystko było widoczne. Nil, mój ukochany Nil, ma taką scenę, na której stopuje DVD z aerobikiem. Ta scena jest naprawdę dość, dość, dość kuriozalna. Jest też wspomniane łapanie zatyłek i nawet do takiego łapania zatyłek dochodzi. No i coś, co było w ogóle taką rzeczą bardzo przełomową w tych filmach animowanych, filmach dla dzieci, czyli jedno z ostatnich zdań, które pada w filmie, kiedy to Mitch mówi o swoim chłopaku. Jak się ustosunkujesz do czegoś takiego? Czy to są przełomowe treści, czy są to kontrowersyjne treści i czy powinny mieć miejsce w filmach dla dzieci? No ja uważam, że tak. Ja po prostu teraz przypominam sobie, jak Mando opowiadał, jakie horrory i filmy wypożyczały z wypożyczalni kaset, nie? Mając tam no wszyscy właśnie mamy takie doświadczenie. Naście. No wiesz. właśnie, więc w ogóle wiesz, o czym my tutaj mówimy, tak? W ogóle... Wytyfy. Was zum fig, po niemiecku powiem. No, w sensie to wszystko, co jest przedstawione w tym filmie, jest dobrze przedstawione, bo to są albo takie mikroscenki, że myślę, że nie będzie niewygodnych pytań, bo to trwa dosłownie sekundę i akcja leci dalej do przodu i się dzieją Można rzeczy. Można przegapić, nie? Mhm. Więc absolutnie pytań budzić nie będą, a do tego, jeżeli by budziły, to to jest właśnie idealny moment, żeby właśnie o czymś pogadać może, bo wiemy, że w Polsce się na tematy seksualności w ogóle nie rozmawia, że to jest absolutne tabu i zresztą ja nawet słyszę, ostatnio tak jakoś przypadkiem na zajęciach nawet kursanci prowadzili taką rozmowę, jedni znajomi też, że są w stanie z dzieckiem oglądać jakieś właśnie mega brutalne rzeczy, i to takie nawet właśnie ekstremalne gdzieś tam, w sensie może nie, że oglądać od A do Z, nie? ale że jak tam dziecko zobaczy coś jakąś scenę przemocy w grze, czy w filmie, czy w serialu, to że nie ma problemu, ale właśnie jak mają rozmawiać o scenach pocałunków, seksu, czy coś, to nie wiedzą jak prowadzić te rozmowy. Witamy w 2023 roku w Polsce. No, ale ja uważam, że w ogóle ten film nie będzie skłaniał do takich rozmów. Nie? To, że tam jest jakiś tam jeden taki żart, czy coś takiego, to, że nie wiem, chłopiec sobie zapauzował na pani, która ćwiczy w dresie i akurat jest odwrócona pupą do ekranu i to trwa tam właśnie dosłownie sekundę czy coś na ekranie to widzimy, no to, to raczej nie będzie tematem do rozmowy, tak? O czym tu. W sensie, co, dziecko, nie wiem, no albo też się uśmiechnie, albo się może właśnie zaczerwieni, trochę sobie pomyśli, ohohoho, tak? E, albo nawet nie zauważy tego, no raczej nie będzie innej reakcji. Co do tej orientacji, no to, Jezu, mamy chłopaka, który ma chłopaka. Normalna rzecz, kurczę co tam jeszcze było. Wiesz co, na przykład tego, że kartnik coś tam z dekoltem robiła, to ja nie zauważyłem. A to, że jej chłopak otwiera w bokserkach na zasadzie ktoś dzwoni do drzwi. I to jest też scena pokazana w ten sposób, że ojciec woła Nila, Nil jest zajęty właśnie tym aerobikiem i po prostu w którymś momencie drugi brat, który właśnie nie otwierał bo był pod prysznicem, stwierdza, no dobra, to ja otworzę, tak, bo ojciec się nie ruszy, młodszy brat się nie ruszy, no a wyszedł z pod więc jest w bokserkach. No i otworzył Drzwi do swojego domu, no nic dziwnego w tym nie widzę, nie? A to, no że laska się trochę do niego klei, no bo jest dobrze zbudowany, no to też, no to co w tym jest takiego? Co w sensie... no się. Ja... Nic ja mnie tutaj się nie. Nie właśnie z tego, jak, jak trafiłam, jak trafiłam na tę opinię, bo. No ale to brzmi, wiesz, jak artykuł na froncie tak, Czy teraz jest tak. taka strona też, która recenzuje e, filmy, to Mateusz skoczyła często podsyła. Było Była na przykład recenzja Martwego Zła, i tam są opisane wszystkie sceny, które właśnie mogą podpadać jakoś pod sceny przemocy albo seksualności, e, ukazania. E, no się seksualności, nawet nie seksu. I tam wiesz są wypisywane e, rzeczy typu, że bohaterowie w filmie się trzymają za ręce, czy coś takiego, jako w kategorii seks. To jest seks. w ogóle głupie. <głupia> Ale to, wiesz, no... To jest idiotyczne, jeśli się spojrzy na ten film z zupełnie innej perspektywy, z takiej perspektywy autentyczności, który, którą on w sobie niesie, bo ja no, patrząc na zachowania tych nastolatków w filmie to ja je odbieram naprawdę jako no, prawdziwe poprawne, pod, pod kątem tak się ludzie zachowują mhm. i też jestem przerażona właśnie tym, że to jest też takie trochę czepiactwo się dla zasady, nie? Takie czepianie się, byleby tylko znaleźć jakiś, jakiś punkt, żeby no, tutaj rozpętać jakąś gówno burzę w internecie. Nikt nie zauważa tego, że mamy opowieść o dzieciaku, który jest odtrącony przez swoje środowisko, w którym funkcjonuje, a mimo wszystko podnosi się z tego i staje się miejskim bohaterem. Wypływa z tego oczywiście bardzo ważna lekcja, bo nikt w świecie nie powinien być samotny, tylko siła tkwi we wspólnym działaniu i w jakiejś takiej właśnie bezinteresownej sympatii, przyjaźni, odwadze. To są wszystko te uniwersalne, pięknie w tym filmie przedstawione rzeczy, bo on, yy, yy, Paranorman, jest przede wszystkim film. Filmem mądrym, a to się w przypadku y, historii dla młodszego odbiorcy bardzo coraz rzadziej zdarza, bo czasami mamy też takie filmy, w których jest y, przebodźcowanie, w których dzieje się dużo chaotycznych rzeczy, a Ale, jednak y -hmm. Paranormal jest takim filmem, który konsekwentnie gdzieś tam krok po kroku buduje y, zarówno fabułę, jak i całe to wrażenie i, po, i odczucie. Tak, ale powiedziałeś, że on jest mądry nie? i na płaszczyźnie postaci. Ja bym to chciał troszkę rozwinąć. Mhm. No bo Norman jest rzeczywiście tą postacią no fantastyczną, baśniową. Tak? No bo rozmawia z duchami i tak dalej. Więc abstrahując od niego. Mamy tego Nila, który jest trochę otyły i dlatego jest odtrącany, ale jak gdyby ma świadomość tego, że problem nie leży w nim. Tylko problem leży w tych, którzy go gnębią. nie, Że mhm. osoby, które go znęcają, właśnie tak sobie radzą ze własnymi problemami. Co no może w przypadku gdzieś tam ekstremalnych zachowań nie jest dobrym wytłumaczeniem, myślę, ale żeby zwrócić w ogóle uwagę dziecka na to, że to nie jest tak, nie wiem, że ty jesteś jakiś dziwny, głupi, czy właśnie, że nie, że nie możesz być niski, mały, gruby, wysoki, chudy, że coś jest z tobą nie tak, tylko że to problem jest po stronie oprawcy. Świetna rzecz. Nasza siostra, która jest trochę taką... Barbie, właśnie czyli liderką, ale jednocześnie jak się wsłucha w tej wszystkie rozmowy, to jest po prostu zwykłą nastolatką. Ona nie jest pustakiem takim totalnym. Mm -hmm. e, jak się trochę tam zabujała w e, bracie Nila, no to wiadomo, no, hormony robią swoje i trochę głupot gada. E, oni tam w ogóle mają kilka takich <śmiech> e, wymian. Czy <śmiech> tych płakałem ze śmiechu. Tam nie wiem, coś było. E, czy masz tak wielkie bicepsy? Nie, czy używałeś botoksu? Nie, nigdy nie brałem koksu. Możesz mnie przebadać? Ogóle... Ale tam jest jeszcze jedna przepiękna wymiana zdań, bo ona tam mówi, że tak Norman jest dla mnie bardzo ważny, naprawdę. Ogromnie mi zależy na jego życiu. Traktuję tak. go jak swojego brata, nie? I tam się nie odzywa, ej, ale on jest twoim, twoim bratem. bratem. Tak. Ale właśnie w ogóle tłumaczenie też jest bardzo dobre. Te, te teksty po polsku, dlatego ja to porównałem do Shrek'a, bo wszystkie praktycznie do mnie trafiały. Nie nie było mm. prawie, znaczy może coś tam pojedyncze, nie? Ale nie, nie pamiętam żadnych przestrzelonych żartów, czy jakiegoś cringe'u, czegoś takiego. Wszystko... Ja to jest jeszcze cudowny żart odnośnie przeklinanie, Wtedy mm -hmm. właśnie ta scena w Kibalku, nie? że zaknij, ale jak to, to słowo na kół? Tak. Mm -hmm. Nie, chodzi o zaklęcie, klątwę. Tak, ale wracając do postaci, bo znowu odchodzimy, nie? E, mamy tego brata Nila, który... Jest takim niby tym pakerem, nie, tym sportowcem. On nie jest może szczególnie lotnym facetem, ale jednocześnie widzimy, że on też nie jest nie wiem, do końca głupi. On ma jakąś tam swoje pasje, swoje hobby, nie, potrafi się zatroszczyć o osoby, dla niego ważne. Ma to swoje auto, które jest dla niego istotne i właśnie nie jest znowu, jest tą postacią, którą my odczytujemy przez schemat, ale potem się okazuje, że ma jednak jakieś inne też cechy. I że nagle to, co mieliśmy w głowie, to było nasze przekłamanie tak rzeczywistości przez to, że oczekiwaliśmy zwykłego realizacji zwykłego schematu, a tu jednak doszło do dekonstrukcji. Ale Alwin, ja byłem w przeogromnym szoku, gdy Alwin, który jest no za przeproszeniem, dupkiem, ale to jest strasznym dzieciakiem, jest głupi, jest naprawdę jest. głupi. I jest na no, taką chodzącą patologią. I na swój sposób no, jest takim obrzydliwym właśnie dzieciakiem, którego się chce z od razu, ale on też jest pokazany jednak multiperspektywicznie się okazuje, że i to nie jest tak, że nie wiem, że miał tam nie wiem fanatyczkę, matkę czy tam ojca pijaka. właśnie nie ma te, tego tłumaczenia. nie dlaczego jest taki jaki jest, tylko jest bardziej pokazanie, że on ma kompleksy. On chce. On właśnie być ważny, On chce być w centrum uwagi i nie, nie umie tego robić inaczej, mm. ale tak naprawdę to jest poza, nie? którą on traci. I można by to po prostu obśmiać, że ho wielki Alwin, który tutaj to tłucze słabszych, a w sytuacji zagrożenia, właśnie sam się chowa za Normanem i to mamy, ale to nie jest koniec nie, tego komentarza, tylko się okazuje, że e, oni potrafią się dogadać, co jest niesamowite. Albo, że tak. Alwin w którymś momencie zostaje przeciwstawiony temu dzikiemu tłumowi, który jest bezmyślną masą i on im mówi wstydźcie się, nie? I jest takie Alwin jest lepszy od tych ludzi w tym momencie, nie? W rozumie więcej, myśli szerzej trochę, pojmuje więcej. Wow, znowu, mieliśmy postać, która powinna być zero nie? Po prostu mm -hmm. koniec. To jest ten, który się znęca właśnie, którego trzeba będzie ukarać w którymś momencie. I do tego jeszcze właśnie jest głupawy. Ale my, my się też nie do końca... Znaczy, śmiejemy się z tego jej... Małego intelektu, tak, małej wiedzy, i tak dalej, bo tutaj są też momenty, kiedy no jest, są piękne żarty z tego, ale ja też mu współczułem w gruncie rzeczy na koniec trochę, nie? Bo tak czułem, że to jest pewnie właśnie takie odrzucone dziecko, które no znalazło sposób, żeby sobie poradzić was z własnymi problemami no w taki, a nie inny sposób, tak? Właśnie gdzieś tam pozując na tego silnego, któremu nikt nie podskoczy i znęcając się nad słabszymi, żeby gdzieś tam swoją samoocenę budować. I absolutnie tego nie popieram, ale współczułem temu bohaterowi, którego normalnie powinienem nienawidzić. Jeszcze z moją, wiesz, zaangażowaniem emocjonalnym, to ja normalnie nie cierpię takich postaci. A tutaj, no to też jest fajne, nie, że można z dzieckiem o tym pogadać. Że słuchaj, może ten, kto, kto ci tam coś na złość robi, to to nie jest tak, że on jest też właśnie, że on się taki urodził, czy coś. nie, Może... Może właśnie fajnie będzie spróbować jednak pogadać, czy coś, nie? Czy... No w tym filmie można pogadać o naprawdę przeróżnych i y, wielu, wielu, wielu rzeczach, ale ja jeszcze chciałabym się ciebie zapytać, <głosy> jak, jak to jest z tą grozą, bo y, jesteśmy w nawiedzonym podcaście przecież u ciebie i y, y, y... My już tak trochę tutaj chwaliliśmy niektóre rzeczy właśnie pod kątem jakiegoś takiego budowania scen, ale ja chciałabym przywołać jedną z moich ukochanych scen tego filmu, która ma miejsce na początku. Jest taki fantastyczny moment, kiedy Norman idzie do szkoły idzie sobie pustą ulicą i do kogoś zagaduje. No my wiedząc o tym, że nasz bohater widzi zmarłych i z nimi rozmawia, no to domyślamy się, co, co nas za chwilę czeka. Kamera robi taki super pełen obrót i nagle od, otwiera się zupełnie inny, niesamowity pełen życia po śmierci świat, bo okazuje się, że Norman rzeczywiście po, po drodze spotyka różne osoby i to na poziomie konstrukcji tej sceny jest też coś właśnie takiego wspaniałego, bo to jest taka mała lekcja historii, prawda? Mamy tam na przykład jakiegoś gangstera z betonowymi butami, jakiś tam hippies, y -hmm. <laughs> jakiś tam hippies właśnie się unosi w powietrzu, jakaś pani wisi na drzewie, bo chyba się spadochron otworzył za późno, czy coś tam. To jest po prostu takie super. A jeszcze to, to całe poczucie izolacji i jakiegoś takiego wyodrębnienia Normana w stosunku do mm, społeczeństwa, podkreśla też fakt, że w chwili, kiedy na ulicy Norman spotyka żywych ludzi, to on na nich nie reaguje, on rozmawia właśnie z tymi tylko i wyłącznie z tymi duchami. Są tam też przepiękne sceny z babcią, która też ma jeden po prostu z takich Ale momentów znowu to oh. jest piękny symbol tego, że y że właśnie taki człowiek, który się czuje odrzucony nie przez to, że nie wiem, inaczej wygląda, coś inaczej innego lubi, co nie jest akceptowane w danej e, społeczności, to że on ma gdzieś tam te osoby, z którymi się może dogadać, tak, ale tylko z nimi. Nie? To, bo to jest właśnie w ten sposób pokazane. I mhm. znowu, bardzo fajna metafora. Nie? To nie jest w sensie, okej, okay. ja na tym etapie nie byłem pewny, czy to zagra, nie, no bo to jest jednak w sensie, no Norman jest dziwny, umówmy się no nie idzie no, ulicą. Mnie to zagrało i... po prostu, jak zobaczyłam tę scenę i on to po tej ulicy właśnie do kogoś się odzywał, kogo ja nie widziałam, to ja wiedziałam, co nastąpi i po prostu czekałam z rozdziawioną gębą, żeby zobaczyć właśnie, z kim on tam rozmawia, bo wiedziałam, no, jasne, że tam jest Nie, no jasne, tak? I to jest świat, a wizualnie nie? też super, tylko ja się bałem, że na poziomie metafory to nie zadziała. Nie, że skoro Norman rzeczywiście robi coś dziwnego, nie? No gada No, czekaj, zadziałało w szóstym zmyśle. Z to dlaczego miałoby nie zadziałać tutaj? <grywa> Dobra. <grywa> Poddaję się. Nie, nie, mów, mów. Dobry, ale wiesz, jeszcze bo, nie, no po prostu są, tu miałem jeszcze obawy, potem się okazało, że niepotrzebnie, ale bo powiedziałaś też w kontekście grozy, nie, no bo to nie jest w sumie straszne, to jest tak nawet, straszne jest to, że on jest nierozumiany przez ludzi, nie, że to ludzie właśnie go odtrącają, to jest znowu taki bardziej dramat mimo wszystko niż horror, tutaj akurat. Okej. Okay. Ale wspomniałeś o horrorze i jak powiedziałeś o swojej ulubionej scenie, to a propos właśnie tej świadomości twórczej, jest taka scena w miarę na początku filmu, gdzie Norman odbiera telefon, wygląda przez... W ogóle leci muzyka z Halloween, oczywiście, no bo właśnie ma ten dzwonek. I po chwili spogląda przez okno. I to jest scena właśnie jak wyjęta z Halloween, gdy główna bohaterka wygląda przez okno i widzi tam ten sznur na pranie i obok jest Michael w masce, nie? W Halloween, a tutaj jest jeden kolega Normana i w masce, ale nie w masce Michaela Majersa, tylko w masce hokejowej, więc wygląda jak Jason Voorhees i zaprasza właśnie Normana na meczyk y, hokeja. Po prostu wow, ja w tym momencie sobie pomyślałem już nieważne co będzie, ja do końca już kocham ten film, nie? Za tę scenę to no, no, no, no, no po prostu najlepsze co mnie spotkało, nie? W, w animacjach, wow to było tak świadome, tak przezabawne i jako serwis, nie? Easter egg dla fana grozy y płakałem ze śmiechu i byłem. Ja, ja nawet teraz mam taki uśmiech, aż mnie bolą kąciki ust. Już mi, wiesz, nie mogę wytrzymać, ale a propos strasznych rzeczy, takich naprawdę strasznych, bo to jest super, nie? To jest taki moment, kiedy mój geek sobie myśli, aha, kocham horrorki, ale fajne, ale fajne, tak? Ale co do strasznych rzeczy, cały ten wątek tego procesu sprzed lat, on jest przeupiorny, finał jest dosyć sposób brutalny, nie? To nie jest tak, że tam się krew leje czy coś takiego, ale on jest mocny tam. Takie psychodeliczny e... bardzo, nie? Tak. E, a przede wszystkim e, chyba ten efekt pękania cienkiej zasłony rzeczywistości. Pozdrowienia dla Wojtka Guni i całej grupy Horror Weird Fiction. Na zawsze razem w czarnej dziurze. Słuchaj, jak, jak tam pęka zasłona rzeczywistości, czyli mamy to przełamanie światów, e, mamy takie Weirdowe, właśnie wątki, że Norman wpada w inną rzeczywistość trochę. I świat się wtedy, to dosłownie, jak gdyby ten świat wokół niego staje się taką warstwą papieru, czy czegoś, która zaczyna się Pali przepalać. Się. Mm -hmm, tak. I, I to y, strasznie mi przypominało Silent Hilla. Jak w Silent Hillu przechodziliśmy do Otherworld czy Other Side i tam e, tak za się pojawiała i tak dalej, e, mm. tak tutaj właśnie mamy coś podobnego i e, ja wiem, że to jest animacja ale ja miałem, e, ja miałem taką gulę w gardle, jak to się pojawiało nie? a jeszcze jak potem ten proces został nam prze, e, przedstawiony i dowiedzieliśmy się co, jak, gdzie, kiedy e, skąd się wzięła ta klątwa to e, no miałem gulę w gardle autentycznie no tych podkulturowych nawiązań jest tutaj trochę więcej, bo ja miałam skojarzenia momentami, oczywiście z Timem Burtonem, ale to z tych lat jego świetności z czasów tych filmów, które jeszcze były przełomowe i jeszcze gdzieś tam jego stylistykę ciekaw, w ciekawy sposób ogrywały. Miałam skojarzenia z Gunis i miałam skojarzenia <śmiech> ze Stranger Things, ale to są jakby takie oczywiste tropy, bo... Ale no, Stranger mamy... Things powstało później. Tak, tak, tak. A no właśnie zobacz, jak, w jaki sposób po, popkultura gdzieś tam z sobą dialoguje na przestrzeni, na przestrzeni lat, bo tutaj też mamy grupkę ma młodszych dzieciaków, coś tajemniczego i też zaangażowani są w całą tę sprawę, w... zaangażowani w całą tę sprawę tajemniczą jest ich starsze rodzeństwo, więc gdzieś tam do pewnego stopnia to też e, się przenika na, na tych poziomach, te sceny właśnie z, ze spiralami na niebie. No to też tak bardzo Stranger Things. Zielona poświata wokół nieżyjących osób, tak mhm. bardzo pogromcy duchów, ale tak mhm. zaczęłam się też zastanawiać na ile Paranorman stał się inspiracją dla scenarzystów serialu Wednesday. Nie wiem, z Trzemaz oglądałeś Wednesday? Nie, nie, nie, czy nie było. Nie czasu. okazji, nie było czasu. Właśnie ja jestem bardzo ciekawa, bo e, jeśli któryś z naszych słuchaczy oglądał e, serial i zdecyduje się na seans e, filmu, to odezwijcie się, napiszcie, czy też macie, e, macie takie odczucie, bo ja e, tak bardzo mocno czuję te. Mm, Wspólne punkty pomiędzy scenariuszami obu tych produkcji, bo, bo wiecie, sam właśnie ten wątek przenikania do innej przestrzeni, cofania się w czasie i oglądania jakichś takich właśnie przełomowych. Yy, mm, przemocowych sytuacji w postaci wizji. Całe to właśnie miasteczko, które celebruje obchody jakiejś krwawej rozprawy ze złem, to tak bardzo mocno mi pachnie Wednesday. Oczywiście tam mam jeszcze kilka innych spostrzeżeń, ale to może jak ktoś się odezwie, to wtedy sobie powymieniamy myśli, bo jestem ciekawa, czy tylko ja. A to tak teraz mam. mnie zachęciłaś do Wednesday, bo tak <śmiech> sobie myśli, trochę się bałem, że ten serial wypłynął po prostu na tym, że Ortega jest na topie teraz, nie? Bo ja czytałem masę zachwytów, ale wiesz, na zasadzie Ortega, Ortega, Ortega i tyle, nie? o samym scenariuszu w sumie tak niekoniecznie. A teraz jak porównujesz to z Paranormanem, który mi się mega podobał, to, to mi polecasz w ogóle, Wednesday? Tak, to jest oczywiście trochę inny, trochę inny poziom, ale ja się na Wednesday bardzo dobrze bawiłam. Z powodu tego, że lubię rodzinę Adamsów, no to to jest jakby Nie, no jasne, jasne. oczywistość. Ale tutaj też oni mieli, twórcy serialu Wednesday, mieli rzeczywiście jakiś pomysł. I też był to serial nieco bardziej brutalny niż oczekiwałam. Mhm. Tyle. Okej. Okay. Także ja polecam najbardziej. Mhm. No właśnie i wracając do Paranormana tutaj się miesza i ta, te takie naprawdę mocne komentarze i ten dramat i ta komedia i ten horror i tu naprawdę właśnie każda scenka jest tak misternie skonstruowana, że można się śmiać, można się łapać za głowę, można czuć przerażenie, można mieć depresyjne myśli. Nie wiem, Jak mamy atak na ratusz, no to taki znowu detal, nie? w sensie jakby tego nie było, to, to ten film by istniał sobie dalej, ale e, gdy ludzie jako ta właśnie bezmyślna masa chcą e, dokonać samosądu, tam jest babcia, która swoim chodzikiem ona nie może nawet sama chodzić i tym chodzikiem zaczyna uderzać w ratusz nie? w ścianę ratusza, żeby go forsować i znowu komiczne niby, nie? Babcia słaba staruszka, która chodzikiem wali w ratusz, ale jednocześnie takie przerażające, nie? Że po prostu wszyscy są właśnie jak te zombie no i nie myślą po prostu chcą krwi, chleba i i tyle i właśnie takich małych, drobnych rzeczy tu jest cała masa, mam wrażenie, że od początku do końca ten film właśnie stoi takimi scenkami nie wiem, jak ta baba e, z bagaż tego shotguna wyciąga nie czy jak tam jest dialog gdzie policjantka pyta co to ma być strzelanie do cywili przecież tego bota dla policji nie to, to jest w sensie o, tak. to, to, to jest śmieszne ale jednocześnie ale przerażające. tak policjant mówi że strzelanie do cywili to robota dla policji wow F no, dlatego mówię, mm. że to nie jest koniecznie film dla młodszych odbiorców. No. Niestety. I, I też ten dystans. Nie? I to, że ci bohaterowie właśnie, e, no tak jak Alvin czasem wychodzi na głupka, czy Mitch, tak, ten brat Nila, e, to też jest w sumie fajne, nie? Że oni nie muszą być sympatyczni od A do Z, od początku do końca. Oni nie muszą być inteligentni, przebiegli, uroczy, a mimo wszystko, wiadomo, to nie są bohaterowie, którym kibicujemy w pierwszej kolejności, ale do każdego mam jakiś szacunek po seansie, nie? Do, z tej młodej ekipy, do całej, ilu ich tam jest, dwójka i dwójka i jedynka do piątki. I hmm. szóstki w sumie, nie? Bo jeszcze Agatka. Jeszcze tak. Szkoda, że nie pociągnięto dalej tej, tej fabuły, bo ja nawet byłabym ciekawa, jak dalej mogłyby się potoczyć losy normalna jego kolegów. Z tego filmu też wypływa jeden bardzo, jedno bardzo fajne zdanie. Sobie wynotowałam i zapamiętam je na bardzo, bardzo długo i myślę, że każdy młody odbiorca powinien je zapamiętać. Nie staniesz się bohaterem, będąc normalnym. Pielęgnujmy gdzieś tam te swoje wewnętrzne y, dziwactwa, bo no, to jest gdzieś tam sposób na to, żeby przetrwać w tym y, szalonym świecie. I wcale nie potrzebujemy klątwy y, złośliwej czarownicy, bo y, w tym filmie też jest właśnie taki motyw, że gdzieś tam dla tych nastoletnich młodych ludzi y, samo wrażenie, bycie bycia innym, gdzieś tam odrębnym, to jest największa klątwa właśnie, nie? że czarownica, która chce zniszczyć miasto, e tam, z tym sobie poradzimy. Najgorzej, jeśli odstajemy właśnie od, od grupy nie jesteśmy akceptowani przez rówieśników. Ale to jest naprawdę... Paranorman jest rzeczywiście ciekawą produkcją, którą no, można pokazywać starszym dzieciakom i rozmawiać o tym, bo to naprawdę bardzo mądre przesłanie i fajne wnioski z tego filmu wypływają. No udało się, naprawdę po raz kolejny się tym twórcom udało, bo no, tak jak mówię, jak Koralina zachwycała też na różnych yy, poziomach i właśnie tej grozy i, i mądrego przesłania, tak samo tutaj też po prostu dali radę i osiągnęli taki efekt, że no naprawdę szapoba. No i teraz zobaczcie słuchacze, no i Bogusia zrobiła podsumowanie i co ja mam teraz? <śmiech> Chciałem cię <śmiech> jeszcze o finał zapytać, ale to już rozumiem, <śmiech> że w takim razie y, podobał ci się ja się zgadzam ze wszystkim, co mówiłaś, ale przepraszam, jeszcze tylko do, do, dorzucę ten wątek. Dorzucę, dorzucę. Bo wydaje mi się, że to, jak się ten film kończy, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to jest animacja dla dzieci, młodzieży całej rodziny gdzieś tam, to ten film jest bardzo dobry. Ale mnie autentycznie złapała taka deprecha na koniec, bo mimo wszystko wiadomo, no to jest animacja dla dzieci, więc mamy pewnego rodzaju happy end, ale jest masa doświadczeń, które te dzieciaki przeszły, tyle są negatywne i masa złych rzeczy, które się w tym miasteczku wydarzyły i sprawiedliwości nie stała się za dość. I mamy właśnie motyw pewnego komplementu. No super, że się pojawił, tak? I niby trzeba doceniać takie rzeczy, ale czy właśnie jakiś komplement naprawi lata gnojenia, czy coś takiego, za przeproszeniem. Ten Alwin, tak jak mówię, zacząłem mu trochę współczuć i tak dalej, ale on pozostał Alwinem na koniec i mamy właśnie masę, ja miałem masę takich smutnych przemyśleń. Ja autentycznie, kończąc seans, oczywiście byłem zachwycony, nie? Wszystkim, scenariuszem, realizacją, nie animacją. Byłem pod ogromnym wrażeniem tego filmu, ale no, czułem jakieś tam przykrość, no teraz mi spód, to w ogóle zaczęło się u, wiesz, łezka wokół oku kręcić. No. A to jest film dla dzieci, nie? No tak, ale <głos> myślę, że dziecko jednak po prostu odbierze to trochę płycej, Że zobaczy, że w pewien sposób dobro zwycięża i, i okej, okay, nie? I można wrócić do zabawy klockami, lalkami, czy wyjść na spacerek, a a ja właśnie miałem na odkud. Boże, teraz autentycznie mam jakieś wie. Czuję, że mi się głosu łamie. Nie wiem, czy to słychać, nie? Ale. Słychać. Okay. Ale wiesz, ta konkluzja jest potrzebna, nie? Ona jest bolesna i to wiadomo, że z czasem jak odbiorcy będą dorastać i ta percepcja będzie się zmieniać, no to też będziemy zwracać na różne rzeczy uwagę, na coś, czego nie zauważyliśmy wcześniej. Na tym właśnie polega siła uniwersalnych filmów, dlatego uważam, że bardzo dobrze, że się zebraliśmy <laughs> i że rozmawiamy o paranormalnie, no ja oglądałem bo... pierwszy raz teraz, nie? więc dla mnie to w ogóle jest... Pierwszy Zaczy, mo... raz? Tak, U. może przy kolejnym sensie gdzieś tam to nie będzie aż tak intensywne wrażenie, ale w tym momencie dla mnie to jest, wiesz, 11 na 10. Bo... Będzie intensywne. Po będzie intensywne. Ja ciągu... Nie widzę y... prawie żadnej wady w tym filmie. Ja w przeciągu ostatnich kilku dni widziałam ten film dwa razy. Boże Bogusiu. Oczywiście, ale i, i tak się spodziewałam właśnie, że no przecież no odświeży, odświeżyłaś sobie, już widziałaś i za drugim razem już będziesz patrzeć na inne rzeczy. Nie, to jest tam kilka faktycznie takich Rozmów i takich zdań, które no uderzają za każdym razem i no, mm -hmm. bez względu na to, czy to będzie pierwszy czy dziesiąty sens, to no, zaraz pozostaje. Zrobiło omówię, się nie? smutno w ogóle. <laughs> Powinniśmy się cieszyć, bo Dzień Dziecka. No, tak, bo... trawoje. Ja. Ale nie, cieszymy się, że udało nam się porozmawiać i że obejrzeliśmy dobry film. Kochani, jeżeli go nie widzieliście, no to tak jak mówimy, no może nie z najmłodszymi pociechami, ale jak nie macie dzieci, oglądajcie go samemu po prostu. Tak to jest bardzo fajne. Zróbcie sobie prezent z okazji, z okazji Dnia Dziecka. I naprawdę pracowana produkcja Wszystkimi możliwymi względami, I, i też mądry filmik, i dojrzały filmik. Filmik mówię, filmik mówię, no bo animacja, tak, ale nie film. Dojrzały, mądry, fajny film. E, Samoświadomy, ogrywający dobre klisze. Tak, z przystępnym, sposób. dobrym fancakwisem i steregami dla fanów grozy. No nic, tylko cieszyć się, że coś takiego powstało. I ja w ogóle mam teraz, znaczy, wiadomo, no mam milion planów, więc diabli wiedzą jak to się skończy, ale mam ochotę pooglądać więcej animacji od laiki. Tam ich Koralina może jakoś bardzo poproszę. dużo nie ma, ale no, to, to zrobiło na mnie tak pozytywne wrażenie, że chętnie bym sprawdził te pozostałe. Zresztą Koralina, koraliny koniecznie, też nie szum. widziałem już lata temu. Raczej znaczy lata, no. No to trzeba koniecznie nadrobić. To też jest, jest fajna produkcja i to też jest ciekawa przeprawa, też z trudnymi tematami. Uważaj, czego sobie życzysz, nie? W ogóle. wokół Galiny. Ja teraz tak snuję plany. Dobry, ale nie, nie będziemy już może planować. Miejmy nadzieję po prostu, że się usłyszymy szybciej niż przy kolejnym dniu dziecka chociaż z tego się zrobiła też taka fajna tradycja powiem ci, że ja bardzo czekam na te nasze podcasty z okazji Dnia Dziecka i zawsze jak się zbliża ten czerwiec, to tak się zastanawiam czy nam się uda, czy się nie to uda i codziennie sprawdzasz Messengera tak, czy napisałem, czy nie pod koniec maja, tak zdarza mi się okej okay. o, dobra Mam, na szczęście trochę mi wrócił dobry humor, ty też się śmiejesz, nie? więc mam nadzieję, że i słuchacze się uśmiechają, nawet jeżeli im też się trochę ta chwilowa depresja udzieliła. Ale właśnie e... jestem ciekawa, czy ten film działa na nas, ty, ty, tylko tak na nas, czy jak rzeczywiście ktoś inny do niego zasiądzie i go obejrzy, to czy będzie miał takie same przemyślenia jak my. To jest interesujące. No my jesteśmy specyficznym duetem, jeżeli chodzi o wrażliwość w kontekście filmów. A to też filmów. prawda. No właśnie dlatego mówisz, jestem ciekawa, jak, jak odbierze to rzeczywiście jakiś inny y, widz, więc Ale wiesz co, na nawet was, nie? ja miałem kilka takich komentarzy y, gdzieś tam w ciągu ostatniego roku y, na zasadzie, że Szymas trochę przesadzasz, nie? Czy że właśnie zbyt intensywnie coś tam odbierasz, ale... Ale tego się nie da nie odbierać A... tak intensywnie! A... Ty jesteś trochę dziwny, ale, ale ogólnie spoko, nie? W sensie rozumiem i do pewnego stopnia mam podobnie, nie aż tak, ale... Więc miejmy nadzieję, że wszystkim się będzie podobał seans. A jeżeli ktoś oglądał, no to może wrócić. Ja też chętnie, akurat do tego filmu wrócę pewnie za, no może nie, nie wiem, za miesiąc czy coś, ale czy może nawet ze znajomymi można by go obejrzeć w sumie gdzieś tam, no... Wiesz jak to brzmi, nie? Dorosły człowiek mówi, że no spotka się z ekipą 30 30-paroletnich osób tam e, 30-40 lat terenownie. i będzie oglądał animację horrorową. No ale czemu ale nie, wiesz, tak? Ale z tą wrażliwością jest w ogóle ciekawa sprawa, bo my się tak tutaj trochę śmiejemy z tego, że no się zdarza popłakać w trakcie seansu. Ale zobacz sobie też w jaki sposób to ostatnio wybuchło za sprawą trzecich strażników galaktyki, którzy nawet tych najbardziej twardziałych tutaj i no, z takich już po prostu radykalnych widzów, którzy nie, nic mnie nie wzruszy. No, no i co się działo? No i co się działo? Ile hmm. razy płakałeś na Strażnika Galaktyki? Hmm. Nie wiem. Znaczy, ale powiem Ci, że Strażnicy Galaktyki też mnie ruszyli, oczywiście. Nie? I tam były momenty, cała przeszłość, Keta i tak dalej. Y no to musi poruszyć, jak gdyby, nie wiem, no. Chyba, że ktoś ma jakieś zaburzenia, ale Dexter... <grystanie> znaczy nie, dobra, żartuję do pewnego stopnia, nie, no, ale to są rzeczy tak mocno nastawione, nie, nagranie na, granie, na mm -hmm. emocjach. I to mnie ruszało, ale jednak całościowo jest masa filmów, która mnie mocniej dotknęła, nie? W sensie, kurczę, no, Pięć Diabłów, tak, czy Alice Darling, którego omawiałem jakiś czas temu. Mam wrażenie, że mnie jednak mocniej ruszyły niż strażnicy trzeci. Uh -huh. no. Okej, okay. ja to się spodziewałam, że mi powiesz, że no, no 10 razy na każdej scenie, a tu nie jednak. No, znaczy, wiesz, gdzieś mi tam łezka popłynęła, ale to prędzej, nie wiem, dwa, trzy razy, nie 10 jednak. Okej. Okay. To nie wnikam już dalej. Porozmawiamy sobie po nagraniu, bo czas kończy <głos> Tak, już jest dzień od dziecko. dygresji do dygresji. Prawie jakby był z nami tutaj Łukasz Skóra. Po, w ogóle pozdrawiam po kolei wszystkich z ekipy. tak Pozdrawienia <gry> dla Marty, dla Mistiego, e, Sikaryha e, i wszystkich innych. I cóż, e, będziemy się żegnać, więc jeszcze raz serdeczne dzięki. Dziękuję Ci Szymasie i wspaniałego Dnia Dziecka dla wszystkich. Dla Dokładnie, naszej ekipy tak. i dla ekipy słuchaczy też. Mua. Słuchaczy, słuchaczek, małych, dużych. E, żywych, nieżywych. Dla wszystkich. I tradycyjnie, jak w każdym odcinku, życzymy Wam klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.